Korzuchy założyliśmy się, przejść po mieście, zobaczyć. Bardzo groźnie to wyglądało. Ten śnieg walił, takie płaty wielkie leciały. Miasto opustoszałe i zmarznięte. Mróz i śnieg unieruchomiły większość pojazdów. W tysiącach domów zimne kaloryfery. Brak ciepłej wody. Styczeń 1979 roku przyniósł rekordowo niskie temperatury i opady śniegu, jakby rozpoczynając kolejne miesiące katastrof. Zima stulecia sparaliżowała kraj, a kwietniowe powodzie wyrządziły duże szkody w rolnictwie. Z kolei w lutym zginęło 49 osób w wyniku wybuchu gazu w warszawskiej rotundzie PKO. Niech stąpi duch twój! Światełkiem nadziei była jednak czerwcowa pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny. Przed nią w Nowej Hucie próba wysadzenia pomnika Lenina. We wrześniu na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku pokazano amatora Krzysztofa Kieślowskiego i aktorów prowincjonalnych Agnieszki Holland. Obrazy kina moralnego niepokoju oraz ekranizację panien z Wilka Jarosława Iwaszkiewicza w reżyserii Andrzeja Wajdy niebawem z nominacją do kolejnego Oscara. W Muzeum Narodowym otwarto głośną wystawę Polaków Portret Własny. Październikowe katastrofy w kopalniach węgla kamiennego, Dymitro w Bytoniu i Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Zginęło 55 górników. W lutym 1980 roku władze w komunikacie GUS po raz pierwszy informowały Polaków o spadku dochodu narodowego. Kilka dni wcześniej zaczęło obowiązywać limity zużycia paliw i energii w gospodarce. Zła sytuacja gospodarcza była tematem zjazdu PZPR. Edward Babiuch zastąpił na stanowisku wiecznego premiera Piotra Jaroszewicza. W marcu tragiczne wydarzenia. 87 osób zginęło w katastrofie samolotu w okolicach Warszawy, a Walenty Badylak, były żołnierz AK, dokonał samospalenia na krakowskim rynku głównym. Opozycja akcją ulotkową wzywała do bojkotu wyborów do Sejmu i Wojewódzkich Rad Narodowych. W maju Edward Gierek wystąpił w roli mediatora między Związkiem Radzieckim a Zachodem podczas spotkania Lonida Breżniewa i prezydenta Francji Valérego Giscarda d'Estaing w Pałacu Wilanowskim w Warszawie. Przewidywana pogoda na lipiec. 4 dni powyżej 25 stopni, 4 dni poniżej 10 stopni, 16 dni deszczowych i 7 burzowych. 1 lipca bez konsultacji władze wprowadziły podwyżki cen mięsa i wędlin, co wywołało falę strajków w kilkudziesięciu zakładach przemysłowych, m.in. w Mielcu i Ursusie. W Lublinie przekształciły się w strajk powszechny, zakończony uznaniem przez Komisję Rządową postulatów płacowych. Mimo to strajki rozszerzyły się na cały kraj. Pojawiły się też postulaty socjalne. 14 sierpnia zwolnienie ze Stoczni Gdańskiej imienia Lenina działaczki Wolnych Związków Zawodowych Anny Walentynowicz zapoczątkowało tzw. Polski Sierpień, największy po II wojnie przełom polityczny w kraju. Tego samego dnia do strajku przeskoczywszy mur stoczni dołączył Lech Wałęsa. Stanął na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Strajkujący ogłosili 21 postulatów ogólnopolskich, nie tylko płacowych i socjalnych. Podobne MKS w Szczecinie. Edward Gierek odrzucił żądania robotników. 20 sierpnia wybuchły strajki solidarnościowe z protestującymi na wybrzeżu, co zmusiło władze do podjęcia rozmów w Szczecinie i Gdańsku. Zasilenie i zmiany na najwyższych stanowiskach partyjnych i państwowych. Józef Pinkowski przejął fotel premiera po Edwardzie Babiuchu. Na Jasnej Górze prymas zaapelował do strajkujących o rozwagę i skrytykował władzę. 29 sierpnia powstał MKS w Jastrzębiu z własnymi postulatami. Fala strajków osiągnęła apogeum. Między 30 sierpnia a 3 września strona rządowa podpisała porozumienia ze strajkującymi w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu. Stanisław Kania przejął po Edwardzie Gierku PZPR. Historia Żywa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 Witam serdecznie, zadyszce się nie dziwię, bo rzeczywiście był to moment gwałtownego przyspieszenia historii w naszym kraju. Tam roźna zima w 1979 roku to był taki sygnał od przyrody, że przełom tuż, tuż, mówiąc żartobliwie. Trudno nam to sobie dzisiaj wyobrazić, kiedy niektórzy z nas w tym roku w ogóle śniegu nie widzieli. Otóż rzeczywiście w tamte zimy, a zwłaszcza ten moment... Noc z 31 grudnia 78 na 1 stycznia 79, kiedy przecież setki tysięcy Polaków udało się na rozmaite zabawy sylwestrowe i kiedy wychodzili rano było 70-80 cm śniegu w całej Polsce. No takiego opadu śniegu rzeczywiście chyba nie było w poprzednich kilkunastu czy kilkudziesięciu latach i temperatura spadła do minus 25 stopni. Ten śnieg rzeczywiście jakby symbolicznie przykrył Polskę. Odkopanie się spod niego było zadaniem, jak się okazało, ponad siły władzy perelowskiej. Edward Gierek na początku następnego roku będzie próbował w przemówieniu noworocznym z 1 stycznia, bo takie przemówienia noworoczne pierwszy sekretarz lubił wygłaszać, Orędzia za pośrednictwem telewizji. Otóż starał się wtedy powiedzieć, że wszystkiemu winna jest susza i śnieg. Wszystkim niepowodzeniem gospodarczym, no i temu, co zostało rzeczywiście ogłoszone już na początku 80 roku przez oficjalny Główny Urząd Statystyczny, że po raz pierwszy Chyba w historii PRL-u całej produkt krajowy brutto zmniejszył się o 2% w stosunku do poprzedniego roku. Nie było żadnego wzrostu, ale nastąpiła poważna recesja, spadek produkcji. I to oznaczało duże kłopoty. W porównaniu do nie tylko poprzednich lat Gierka, ale do całego okresu wcześniejszego PRL-u. Kłopoty te potęgował fakt, że społeczeństwo było już po pierwsze niezwykle pobudzone przez wybór papieża niedawny, że nie sposób było nie dopuścić do wizyty papieża w kraju, bo skończyłoby się to jakimś niekontrolowanym wybuchem, a więc wiadomo było, że papież do Polski przyjedzie i będzie to miało oczywiście także swoje dalsze konsekwencje w postaci no, umocnienia jakby tego ducha społeczeństwa jako siły niezależnej, siły po prostu, która nie musi się bać władzy, bo jest liczniejsza od tej władzy, ma swoje korzenie, głębsze niż te, które łączyły władzę perelowską z Moskwą jako mocodawcą tej władzy. To wszystko już było jasne na początku 79 roku. I oczywiście jasne było także to, że istnieje już dość rozbudowana siatka inicjatyw opozycyjnych, które niełatwo będzie kontrolować w momencie, kiedy dojdzie do nich masowy entuzjazm społeczny związany z wizytą papieża. Takie właśnie wizje, takie problemy spędzały sen z powiek władcom PRL-u na początku 1979 roku. I okazało się, że wizje te spełnią się w najczarniejszym dla owych władz scenariuszu. A potwierdzeniem tych obaw była właśnie czerwcowa wizyta Jana Pawła II w ojczyźnie. Ten piękny gest ucałowania polskiej ziemi, a potem wspaniałe homilie, a przede wszystkim piękne powitanie. Blisko 10 milionów Polaków witało osobiście Jana Pawła II na tej trasie jego Pierwszej pielgrzymki, co było zapewne równym szokiem jak fakt jego wyboru. To, że była to tak liczna grupa Polaków umknęło wielu oczom, dlatego, że kamery telewizyjne pokazywały tylko zbliżenia po to, żeby nie pokazywać ogromu klęski socjalistycznego państwa. Tak, rzeczywiście, te manipulacje telewizyjne polegające na wycięciu całkowitym szerszych planów, na których widać było po prostu te miliony, no choćby na, na Błoniach Krakowskich, czy na Polu Lechowym w Gnieźnie, czy na trasie przyjazdu papieża przez Warszawę. Ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja Jan Paweł II, papież. Wołam wraz z wami wszystkimi, niech wstąpi Duch Twój, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Na Placu Zwycięstwa akurat nie może się zmieścić kilka milionów ludzi, ale te 200 tysięcy ludzi, którzy tam byli, też nigdy tego przecież do końca życia chyba nie zapomną. Tego wyzwania, które wtedy właśnie Jan Paweł II wygłosił z taką mocą. Te słowa tyle razy przypominane przecież robiły naprawdę wtedy, za pierwszym razem, kiedy zostały usłyszane wstrząsające, poruszające wrażenie. To przeżycie jakby prorok stanął na własnej ziemi i Poruszył tę ziemię w sposób nie tylko wynikający z jego religijnej roli, ale w sposób, który był ukształtowany przez jego rolę historyczną jako kolejnego w szeregu wielkich polskich królów duchów, największego spośród nich. Rolę, którą papież zresztą świadomie nawiązywał jako namiętny, można powiedzieć, czytelnik romantycznej poezji przeżywający bardzo głęboko jej treść mesjanistyczną czy co najmniej misjonistyczną idę, by poruszyć siłą ducha społeczeństwo, świat. I ta pielgrzymka taką rolę naprawdę odegrała. Kolejne etapy tej pielgrzymki po spotkaniu w Warszawie z wiernymi w Gnieźnie to wezwanie do odnowienia roli Kościoła i odnowienia roli Polski w Europie Wschodniej. Otwarcie na Trzy narody dawnej Rusi, a więc Rosjan, Ukraińców i Białorusinów, przypomnienie naszych braci Litwinów, wspomnienie o Czechach, Słowakach, Chorwatach, Serbach, Bułgarach. Te wszystkie słowa, które wtedy padły jakby pod adresem narodów całej Europy Środkowo-Wschodniej, pokazywały skalę zagrożenia, jakim był Jan Paweł II dla władzy komunistycznej w całym obozie, nie tylko w Polsce. To budziło nadzieje wykraczające poza granice PRL-u, nadzieje na rozprostowanie zgiętego już od tylu dekad karku. Nie tylko zresztą przez wyznawców Chrystusa, ale po prostu przez społeczeństwa tych krajów, które do tej pory były utrzymywane w przekonaniu, że nie ma żadnej alternatywy dla władzy komunistycznej, dla ideologii marksizmu. Papież wyraźnie mówił, że jest taka alternatywa, głębsza dużo i więcej dająca w rozwoju człowieka. No i oczywiście podsumowanie tej pielgrzymki, można by wymienić inne jej etapy, poruszającą sumienia całego świata wizytę w obozie w Auschwitz czy w Kalwarii Zebrzydowskiej. W rodzinnych Wadowicach, potem w Nowym Targu, no i oczywiście Kraków. Tak, i właśnie Kraków był, mówię to nie tylko jako Krakus, ale chyba obiektywnie można to stwierdzić drugą wielką kulminacją tej pielgrzymki po Warszawie, po mszy na Placu Zwycięstwa, to homilia na Błoniach wobec półtora miliona zgromadzonych tam wiernych, była takim przeglądem dziejów polskich. Jak mówił sam Jan Paweł II, bierzmowaniem dziejów polskich. To znaczy uznaniem, że w tych korzeniach historycznych polskości leży wielkość, która nie może być pogrzebana teraz w tych smutnych czasach kryzysu gospodarczego, kryzysu moralnego, związanego ze schyłkiem epoki Gierka, że trzeba sięgnąć do tych wielkich korzeni polskości i stworzyć godne miejsce dla Polski na progu XXI wieku. To było coś niesłychanie ważnego, niesłychanie poruszającego przypomnienie chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i jego moralnego wymiaru zobowiązania, by zmieniać Polskę tu i teraz, w 79-80 roku. I to zostało z tymi milionami ludzi, którzy byli wtedy na Błoniach i z tymi o wiele liczniejszymi, którzy obserwowali to jednak, co mówił papież, słuchali, wpatrywali się w jego gesty za pośrednictwem telewizji. Bardzo trudno było władzy Gierkowskiej zahamować ten fundamentalny, kluczowy wpływ pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II na dalszy bieg dziejów w Polsce. Ale jest ciągle rzeka na dnie tej rozpadliny, jest i będzie, będzie jak była. O źródło, po źródło wciąż bi. Nie lubi pan profesor Gdybologii, ale gdyby ta pielgrzymka się nie odbyła, zapewne i ekipa Gierka spałaby spokojnie, a Moskwa no nie zaniepokoiła się wydźwiękiem, tak szerokim wydźwiękiem tej pielgrzymki nie tylko w Polsce. To jest oczywiście bardzo ryzykowne rozważać scenariusze historii alternatywnej, ale przypomnę, że są i tacy, którzy rozważając owe scenariusze, co by było, gdyby nie nauka papieska ogłoszona w 1979 roku, ta pielgrzymka, można powiedzieć, kompromis między ekipą Gierka a papieżem, polegający na samym dopuszczeniu do tej wizyty. Otóż ci, którzy rozważają taki scenariusz, mówią o tym, że przecież wynikiem tego była nie tylko mobilizacja społeczna do oporu wobec władzy komunistycznej, to co skumuluje się w Solidarności, ale coś jeszcze. Było przekonanie przez papieża społeczeństwa, że do przemocy, walki takiej otwartej, brutalnej z tą władzą, coraz bardziej znienawidzoną przez dużą część społeczeństwa, czy pogardzaną, nie można sięgnąć, że chrześcijańskie przesłanie jest inne. I dlatego Solidarność Owszem, na pewno zrodziła się z posiewu tej pielgrzymki, ale zrodziła się jako ruch protestu pokojowego. Nie przeszła do czynnej, zbrojnej opozycji, a byli tacy, którzy o tym myśleli, którzy marzyli. A więc jeżeli myślimy o tym, co by było, gdyby nie było tej pielgrzymki, możemy powiedzieć, być może nie byłoby Solidarności w takim masowym kształcie, jakim ona powstała, ale być może doszłoby do wybuchu Takiej fali niezadowolenia społecznego związanego po prostu z gigantycznym kryzysem ekonomicznym, w który władza gierkowska wpędziła Polskę, które mogłoby się zakończyć jeszcze bardziej krwawo niż stan wojenny krwawo dlatego, że społeczeństwo gotowe byłoby ostrzej zareagować na to przede wszystkim materialne upodlenie, które zgotowała temu społeczeństwu ekipa gierkowska w ostatnich kilkunastu miesiącach swojego istnienia. Wzmocniony duch Polaków to jedno, a skrzecząca rzeczywistość to drugie. Otóż Zła sytuacja gospodarcza była tematem zjazdu PZPR. Edward Babiuch zastąpił na stanowisku wiecznego premiera Piotra Jaroszewicza. Czy Piotr Jaroszewicz stał się kozłem ofiarnym sytuacji? Mówiliśmy już wcześniej o niezwykłej postaci Piotra Jaroszewicza, o jego tajemniczej, bardzo błyskawicznej karierze. I rzeczywiście jego odejście po 28 latach pełnienia funkcji najpierw wicepremiera, a potem premiera, było jakby końcem pewnej epoki. Został poświęcony przez Gierka wobec bardzo widocznych już problemów ekonomicznych. Widocznie nie miał też już Piotr Jaroszewicz tak silnego oparcia w Moskwie, jakie wcześniej zapewniało mu nietykalność. Ale okazało się, że to wymuszone ustąpienie Jaroszewicza i zastąpienie go przez Małego wzrostem, ale bardzo wybujałego w swoich ambicjach i inteligentnego, jak go oceniał jeden z jego rywali, Franciszek Szlachcic, nowego premiera, Babiucha. To było w lutym 1980 roku już. Tak, to było w lutym 1980 roku. Było... Ruchem kadrowym, jak to możemy nazwać, już bez istotnego znaczenia. Babiuch może cieszył się z faktu awansu na to niezwykle przecież prestiżowe stanowisko premiera, ale wobec rozmiaru kryzysu gospodarczego i społecznego, w którym Polska się znajdowała, ta funkcja absolutnie przerastała jego możliwości, przerastała zdolności całej ekipy Gierka do rozwiązania tego problemu. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji radiowej Jedynki rok 1980 dzień do dziej W marcu 87 osób zginęło w katastrofie samolotu w okolicach Warszawy, w tym Anna Jantar, a Walenty Badylak, były żołnierzaka, dokonał samospalenia na krakowskim rynku. No a opozycja akcją ulotkową wzywała do bojkotu wyborów do Sejmu i Wojewódzkich Rad Narodowych. Kolejna chyba zdumiewająca aktywność, otwartość w protestowaniu przeciwko władzy. To są jakby wydarzenia z dwóch różnych porządków. Tragedia pasażerów wracających samolotem ze Stanów Zjednoczonych, rejsem kursowym lotu przeżyta przez całe społeczeństwo. Po prostu była to wstrząsająca katastrofa lotnicza. Jeśli miała ona jakiś aspekt polityczny, to często wtedy komentarz, a może to te sowieckie samoloty, na których latamy, są wadliwe. Może to po prostu ruska technika, przepraszam za ten kolokwializm, ale właśnie odpowiedź na te pytania o przyczyny nie jest daleka od owego obiegowego przekonania. Rzeczywiście te samoloty Iły 62 były zawodne, nie była to jedyna, a jedna z wielu katastrof tego typu maszyny. Natomiast zupełnie z innego porządku wydarzeniem, całkowicie przemilczanym w prasie, w żadnych mediach, był akt samospalenia walentego Badylaka na krakowskim rynku przy studience nieopodal sukiennic. Akt protestu związany z jednej strony z prześladowaniem po prostu wolnej przedsiębiorczości rzemieślników, ale przede wszystkim był to protest wobec kłamstwa wszechobejmującego coraz bardziej życie. W Polsce to życie oficjalne, kiedy udawano, że wszystko jest w porządku, to kłamstwo dotyczące historii, przeciwko któremu także protestował Walenty Badylak, miało swoją symboliczną nazwę. Kłamstwo o Katyniu, więźniów polskich zabitych przez NKWD w 1940 roku. No i wreszcie trzeci powód tego desperackiego aktu Walentego Badylaka to zbliżające się za kilka dni wybory. Wybory, o których wiadomo było, że będą farsą i przeciwko tej farsie protestował Walenty Badylak. Pamiętam w kilku homiliach wtedy w Krakowie wspominano o tym akcie, zastanawiano się nad przecież tragicznym wydarzeniem, jakim jest samobójstwo przez samospalenie. No i to co stało się kilka dni później, ta farsa wyborcza, po której ogłoszono, że znów 99% poszło głosować, 99% chyba i pół zagłosowało na listy Frontu Jedności Narodu, na pewno duża część społeczeństwa już do wyborów nie poszła. Wśród moich znajomych nie byłem osamotniony, były to pierwsze wybory, w których mogłem brać udział, skończywszy 18 lat, ale prawie nikt z moich znajomych do wyborów nie szedł wtedy. Nie było zresztą żadnego z tym związanego lęku czy strachu, po prostu nie było już poczucia przymusu związanego z tymi wyborami, tych rozbudzonych przez pielgrzymkę papieża Jana Pawła II, nastrojach społecznych. No, mowy być nie mogło o podtrzymywaniu takiej właśnie fikcji, zadowolenia władzy Gierka, że wszyscy jesteśmy za, że wszyscy ufamy i że teraz już zamiast Jaroszewicza będzie Babiuch, to już wszystko będzie dobrze. To były zupełnie groteskowe założenia tej władzy i błędy, które zaczęła popełniać. Gierek ufny w swoją popularność i przede wszystkim rolę międzynarodową. Trochę tak jak Gomułka w 70 roku, tyle że Gomułka odniósł rzeczywisty, bardzo ważny dla Polski sukces, podpisując na początku grudnia 70 roku układ z NRF-em sankcjonujący granicę zachodnią Polski. Gierek wzbił się w swojej pysze na niebezpieczną wysokość po zupełnie pozornym sukcesie dyplomatycznym, jakim był wspomniany przez panią redaktor, Szczyt w Wilanowie, gdzie kierek gościł Breżniewa i prezydenta Francji Walerego Giscarda d'Estaing w takiej misji no, zbliżenia znowu Moskwy z Europą Zachodnią w momencie rzeczywiście dużego napięcia z powrotem w stosunkach Związku Sowieckiego z krajami zachodnimi po interwencji sowieckiej w Afganistanie. W grudniu 1979 roku ta interwencja zmieniła bardzo wiele w stosunkach międzynarodowych. Ameryka ogłosiła sankcje po tym ataku militarnym Związku Sowieckiego na Afganistan. Bojkot Olimpiady w Moskwie. No, wydawało się, że inicjatywa Gierka przywracająca jakieś rozmowy między Breżniewem a przywódcą francuskiego, kluczowego państwa w Europie Zachodniej, jest sukcesem. Ten pozór sprawił, że Gierek, tak jak Gomułka w 1970 roku, przeszedł do działania na niwie wewnętrznej bardzo ryzykownego. Ogłoszenie podwyżek cen żywności, przede wszystkim cen artykułów mięsnych, niezgrabnie zawoalowanej, tak prymitywnie zakłamanej. Panie profesorze, to miała być tak zwana rozszerzona sprzedaż komercyjna. O, bardzo dziękuję za tę formułę, która mi już umknęła. W sklepach mięsnych nie było żadnego, absolutnie żadnego towaru, po prostu gołe półki. Natomiast można było, także zresztą stojąc w kolejkach, kupić mięso w owych cenach, czy wędliny w cenach komercyjnych, wielokrotnie wyższych od tych oficjalnych. A to oznaczało po prostu bardzo wysoką podwyżkę cen podstawowych artykułów spożywczych. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. To był 1 lipca 1980 roku. Można by się zdziwić, że władza w Polsce wykonuje ruchy precedensowe, ponieważ wprowadza podwyżki w porach, które stają się eksplozyjne w grudniu czy w czerwcu, tutaj w lipcu. Słowo wakacje, urlop to ulubione słowo wielu ludzi, myślę, że Polaków także. Czy ta pora miała zmniejszyć te emocje? Pora chyba rzeczywiście wybierana była jak najbardziej świadomie. To już nie był czerwiec, jak w 76 roku, ale lipiec. Różnica niby nieduża, ale przynajmniej dla no, jednej trzeciej mieszkańców Polski ten sezon wakacyjny oznaczał wyjazd. Zatem zelżenie możliwości wybuchu społecznego, który obejmie wszystkich. To wszystko spełzło na niczym, bo ludzie po prostu mieli już dość. I ci ludzie, którzy na żadne wakacje nie wyjeżdżają, bo nie mogą sobie na to pozwolić, stanowili wciąż większość. I ci ludzie pracujący w ogromnych zakładach pracy, czy mniejszych, ale zwłaszcza w tych dużych, po prostu powiedzieli dość. Zaczęła się fala strajków. Dziś może o tym nie pamiętamy, ale ta fala rozpoczęła się przede wszystkim od Lublina. W połowie lipca w Lublinie strajkowało 177 zakładów, łącznie 80 tysięcy ludzi. To ogromny strajk był, ale strajki na mniejszą skalę wybuchały nie tylko w Polsce Wschodniej, ale również wybuchały w Hucie Warszawa, w Tczewie, w Poznaniu. Bardzo duży strajk w Żyżardowie. W zakładach liniarskich wiele tysięcy pracownic przerwało pracę. Celowo używam tego określenia, bo oczywiście nie publikowano najpierw żadnych wiadomości w prasie oficjalnej o tych strajkach, a potem mówiono o przerwach w pracy zawalowany sposób pisania o strajkach, które piętnowano oczywiście, że te przerwy w pracy są niedopuszczalne. Niemniej strajki, które wybuchały także w Mielcu, w Ursusie, w wielu miejscach Polski, wydawało się, że udało się stłumić przez indywidualne zaspokajanie żądań komitetów strajkowych w poszczególnych fabrykach. Podwyżki w danym zakładzie pracy, poprawę warunków pracy. Wydawało się, że za pomocą takich, przepraszam za to określenie, lokalnych łapówek uda się uspokoić nastroje społeczne. Gierek liczył też na to, że zaczyna się za chwilę Olimpiada w Moskwie, chociaż zbojkotowana przez Stany Zjednoczone i część sojuszników amerykańskich, ale jak zwykle przykuje uwagę milionów Polaków do wydarzeń sportowych, że Polska osiągnie tam sukcesy, które odciągną opinię społeczną od kwestii politycznych. Tyle, że Olimpiada w Moskwie była raczej powodem do bardzo wielu i żartów kolejnego psucia nastrojów politycznych z punktu widzenia władzy, bo pewnie całe mięso i masło z Polski wywieziono właśnie do Moskwy. Ale to było nawet przekonanie w kolejkach, w sklepach spożywczych. Właśnie o tym mówiono i winiono tę Olimpiadę, a w ogóle Związek Radziecki za to, że wszystko idzie właśnie tam. Tak i zaspawano tory na niektórych odcinkach prowadzących w stronę Moskwy. To była też forma protestu polskich kolejarzy. Próbowano jakby zahamować ten odpływ towarów. I oczywiście patrzono, jeśli na wydarzenia sportowe tej olimpiady, to głównie zapamiętano z niej gest Kozakiewicza. Za chwilę 5,78 w wielkiej formie jest Kozakiewicz. Kozakiewicza, a więc medal świata głową, uniósł prawą rękę w górę i powiewające biało-cerwone flagi. Władysław Kozakiewicz, znakomity polski tyczkarz, który wygrał jako jeden z nielicznych tylko trzy złote medale. Polska zdobyła na tej olimpiadzie, ale wygrał zawody lekkoatletyczne w obecności ponad 100 tysięcy widzów na stadionie na łóżnikach i wobec milionów widzów na całym świecie przed telewizorami przeciwko silnej konkurencji sowieckich tyczkarzy przy wyraźnym faworyzowaniu przez sędziów i aplauzie rosyjskiej publiczności, udowodnił, że jest najlepszy i wykonał wtedy ten pamiętny gest, za który zresztą został ukarany przez polskie władze sportowe, że nieładnie pokazał swoją radość z pokonania sowieckiego rywala. To nie sprzyjało, powiedziałbym, budowaniu autorytetu ekipy Gierka, nastroju zaufania do władzy, która opiera się o Moskwę właśnie. Czy gdyby nie było lipca, gdyby nie było wydarzeń w Lublinie, w Mielcu, w Ursusie byłby sierpień, czy to był początek przelania się tej czary Czy z finałem związanym ze zwolnieniem działaczki Wolnych Związków Zawodowych Anny Walentynowicz ze Stoczni Gdańskiej? 24 lipca wydawało się Gierkowi, że mniej więcej sytuacja jest pod kontrolą. Fala strajków lipcowych wygasała. Gierek zdecydował się wtedy wyjechać na urlop na Krym. Spotkał się tam z Breżniewem 31 lipca, meldując, że wszystko w porządku. No ale sytuacja w Polsce bynajmniej nie uspokajała się wtedy, bo przecież podwyżki pozostały. Sytuacja gospodarcza pogarszała się, a nie polepszała. Ten błąd oceny sytuacji sprawił, że Gierek i jego ekipa byli nieprzygotowani na rozwój strajków. Tymczasem KOR, zaniepokojony rozwojem takim samorzutnym, oddolnym strajków w lipcu, przede wszystkim za sprawą Jacka Kuronia, postanowił nadać jakiś bardziej zorganizowany kształt dalszym protestom robotniczym. I to właśnie skoro wyszedł impuls, który przekazał do Stoczni Gdańskiej absolwent Kulu w Gdańsku, mieszkający pan Borusewicz, 10 sierpnia zdecydował się przygotować strajk w Stoczni Gdańskiej. Oczywiście sam nie mógł nim pokierować, bo nie był pracownikiem Stoczni Gdańskiej, był tylko jednym z najważniejszych współpracowników Wolnych Związków Zawodowych na Wybrzeżu. Na 14 sierpnia strajk, którego pierwszym najważniejszym postulatem było przywrócenie do pracy zwolnionej tuż przed dojściem do uprawnień emerytalnych, a więc chodziło jeszcze o upokorzenie i takie widoczne zaszkodzenie tej cieszącej się największym autorytetem w swoim środowisku działaczce robotniczej ze Stoczni Gdańskiej. I to wzbudziło oczywiście. Wielkie oburzenie wśród tysięcy stoczniowców i zdecydowali się zaprotestować przeciwko temu. To właśnie wykorzystał Bogdan Borusewicz i jego współpracownicy z wolnych związków zawodowych, organizując ten strajk 14 sierpnia. 15 sierpnia dołączyła Stocznia imienia Komuny Paryskiej w Gdyni, gdzie na czele Komitetu Strajkowego stanął Andrzej Kołodziej. stocznik Stoczni Gdańskiej na czele Komitetu Strajkowego został postawiony Lech Wałęsa jako robotnik, też zresztą zwolniony wcześniej z pracy. Wrócił na teren stoczni w sposób, o który toczą się spory do dzisiaj między historykami, czy tak jak Ogłosił to w jednej ze swoich wersji skacząc przez płot, czy tak jak mówią niektórzy jego przeciwnicy, dowieziony motorówką przez Służbę Bezpieczeństwa, czy jeszcze jakoś zupełnie inaczej. Niezależnie od rozstrzygnięcia tej kwestii, Wałęsa stanął na czele tego strajku, który wybuchł 15 sierpnia. I szybko chciał go zakończyć. Tak, strajk wydawało się władzom, że uda się załatwić w taki sam sposób jak te strajki lipcowe, a więc drobne lokalne ustępstwa, zamiast żądanych dwóch tysięcy złotych podwyżki dla stoczniowców, podwyżka w wysokości tysiąca złotych, a więc jakiś kompromis, ale bez znaczenia oczywiście dla robotników innych zakładów, którzy nic by nie dostali i przywrócenie Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy do pracy. I wtedy Lech Wałęsa ogłosił, bardzo zadowolony po bankiecie z dyrektorem stoczni, Suto Zakrapianym, ogłosił, że to już koniec strajku, wezwał 17 tysięcy stoczniowców, którzy okupowali wtedy stocznię do opuszczenia zakładu do powrotu w następnym dniu do pracy. I wtedy zareagowały kobiety. To był kluczowy moment, w którym kobiety zdecydowały o losach Polski. Naprawdę trzeba to pamiętać. Trzeba Alina to... Pieńkowska zamykała bramę stoczni. Znaczy Alina Pieńkowska i Anna Walentynowicz. Joanna One dwie zatrzymały. Mhm. One dwie zatrzymały. Alina Pieńkowska, przypomnę, żona Bogdana Borusewicza, Niełatwo było zatrzymać robotników, którzy chcieli po prostu wrócić do, do domu. One przypominały im, przecież zaczęły strajkować inne zakłady na Wybrzeżu z poparciem dla nas. To były strajki solidarnościowe. Wtedy weszło do obiegu to słowo solidarność. Te dwie dzielne kobiety mówiły, nie możemy powiedzieć, że my dostaniemy tysiąc złotych i już nas nic nie interesuje. Musimy walczyć o poprawę sytuacji ludzi w całej Polsce, a do tego najważniejsze jest stworzenie wolnych, niezależnych związków zawodowych. Do tego zobowiązuje nas Solidarność. Udało się tym dzielnym kobietom zatrzymać około tysiąca stoczniowców na terenie stoczni, i zmusić Lecha Wałęsę, który bardzo był niechętny, by z powrotem stanął na czele komitetu strajkowego i poprowadził dalej strajk do uformowanego wkrótce potem międzyzakładowego komitetu strajkowego. W Gdańsku weszli także Andrzej Gwiazda, Bogdan Lis, właśnie Alina Pieńkowska, Anna Walentynowicz, wspomniany lider strajku w Gdyni, Andrzej Kołodziej i kilku innych jeszcze wybitnych działaczy ówczesnych. Wolnych Związków Zawodowych. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Do stoczni przyjechali także tak zwani eksperci, czyli ludzie, którzy mieli doradzać robotnikom i wspierać ich w twardych żądaniach, które zostały zapisane w 21 postulatach, postulatach ogólnopolskich. Chociaż w Jastrzębiu zdecydowano o takich postulatach własnych, górniczych później. Tak, ten ruch rozwijał się z jednej strony oddolnie w poszczególnych zakładach pracy. W końcu sierpnia strajkowało w Polsce ponad 700 tysięcy ludzi. Według ocen Służby Bezpieczeństwa, a więc na pewno nie są to dane zawyżone, jeśli to raczej zaniżone. W samym Trójmieście strajkowało około 200 tysięcy ludzi. Potężny strajk trwał także w Szczecinie. Oczywiście w kopalniach śląskich, o których wspomniała pani redaktor, strajki, które dotarły także do sztandarowej budowy Gierka, czyli do Huty Katowice, do Huty Lenina. Pamiętam, że mówiło się wtedy, że Polska stoi. Tak, to był moment, kiedy Polska stanęła naprawdę i próba ukrycia tego faktu, sparaliżowania strajku, tym razem już politycznego strajku, strajku, w którym chodziło nie o podwyżkę dla pracowników jednego zakładu, tylko o kształt polityczny Polski, o suwerenność pracowniczą najpierw, czyli o wolne związki zawodowe, ale w ślad za tym szła niewątpliwie, nieotwarcie, ale nieuchronnie, myśl o suwerenności Polski. I krokiem do tego jest właśnie Upodmiotowienie tych, którzy, czy w imieniu których przecież formalnie sprawuje władzę Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Powołując się właśnie na te prawa robotników do protestu, wsparli je intelektualiści. List 64 intelektualistów, oczywiście ogłoszony za pośrednictwem wolnej Europy, mediów zachodnich miał duże znaczenie, by dotrzeć do świata z wiadomością, że strajkują w Polsce robotnicy przeciwko władzy partii nazywającej się robotniczą i że rozwiązanie tego problemu może leżeć tylko w jakiejś reformie. To właśnie była przesłanka do zaproszenia owych ekspertów. W tym gronie znaleźli się m.in. innymi. Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki, Lech Kaczyński, Bogdan Cywiński, Jadwiga Staniszkis. To byli ci najważniejsi doradcy. Wtedy także sformowane zostały te słynne postulaty gdańskie, 21 postulatów spisanych 18 sierpnia. Wśród nich, tak sobie myślę, postulat numer 14. Rozważam z dużym zainteresowaniem ze swojej perspektywy czasowej. Tyczył wprowadzenia wieku emerytalnego dla kobiet 50 lat dla mężczyzn, 55. No cieszyłbym się już od dawna emeryturą, gdyby ten postulat został spełniony. Panie profesorze, akurat w to nie wierzę, że cieszyłby się pan tak bardzo. No pewnie bym coś y, robił po swojemu. No ale to y, oczywiście pół żartem, pół serio, żeby pokazać tendencję obych postulatów, bo przecież obok tego postulatu był postulat wprowadzenia wszystkich wolnych sobót. Wtedy obowiązywała jedna wolna sobota w miesiącu, wprowadzona przez Gierka. No, ale także te najpoważniejsze postulaty. Pierwszy, najważniejszy o dopuszczeniu wolnych związków zawodowych do możliwości legalnego działania. Dostęp do mediów, msza na falach. Tak, prawo do strajku, nie, wolność mhm. słowa. To wszystko były rzeczy fundamentalnie ważne i oto toczył się spór. Ale Gierek odrzucił żądania robotników, bronił własnych interesów, ale jednak nastąpiło przesilenie. Doszło do zmiany premiera. Józef Pińkowski zastąpił Edwarda Babiucha. Czy to był ten moment, kiedy władza uznała, że jednak trzeba odpuścić? Gierek wrócił pośpiesznie z wakacji na Krymie 15 sierpnia. Podjął jedną decyzję, którą warto mu zapamiętać, że na pewno nie będzie rozstrzygnięcia Siłą takiego jak w 70. roku w grudniu. Oczywiście rozważał możliwości użycia milicji obywatelskiej, wykluczył jednakże udział wojska w tłumieniu ewentualnym protestów na wybrzeżu. Ale wtedy, znając zapisy z posiedzeń Biura Politycznego tego okresu, wiemy, że no po prostu postawiono pytanie, no możemy nawet, jeśli milicji uda się, milicji czy ZOMO, zająć te kluczowe miejsca, stocznie, porty, to co dalej? Przecież ktoś będzie musiał w tych stoczniach pracować, ktoś będzie musiał te porty obsługiwać. A więc mimo prób zastraszenia stoczniowców, czy w ogóle protestujących, odcięcia ich od świata, zablokowane telefony, próba odcięcia od jakichkolwiek kontaktów z prasą. Zdecydowano na szczycie władzy w Warszawie, że jednak trzeba zawrzeć jakiś choćby pozorny, choćby taktyczny kompromis, który pozwoli wyjść z tego klinczu. I tak podjęta została decyzja o zaakceptowaniu formalnym postulatów protestujących. Komisja pod przewodnictwem wicepremiera Mieczysława Jagielskiego podpisała porozumienia w Gdańsku z Lechem Wałęsą, Andrzejem Gwiazdą jako sygnatariuszami głównymi po drugiej stronie. Tak jak w Szczecinie z kolei z komitetem strajkowym, na czele którego stał Marian Jurczyk, analogiczną umowę podpisała komisja rządowa pod przewodnictwem Kazimierza Barcikowskiego. Kilka dni później, tak jak wspominała o tym pani redaktor, podobne porozumienie zostało podpisane w Jastrzębiu z protestującymi górnikami. Tak nastąpił niewątpliwy przełom w sytuacji politycznej Polski i całej Europy Wschodniej. To jaki sens miało to, że Gierek oddał partię Stanisławowi Kani, skoro udało się na razie zneutralizować sytuację? Oczywiście kryzys jest zawsze wykorzystywany w takich półmafijnych organizacjach jak Komitet Centralny PZPR. De facto taką organizacją był, a w każdym razie jego szczyty polityczne. Do rozgrywki personalnej. Byli inni towarzysze, którzy chcieli zająć jego miejsce, a najbardziej predestynowany do odegrania tej roli był Stanisław Kania, który odpowiadał w biurze politycznym za kwestie nadzoru nad służbą bezpieczeństwa i mógł właśnie wykorzystać tę pozycję do rozgrywki przeciwko Gierkowi, zwłaszcza, że cieszył się teraz poparciem drugiego kluczowego uczestnika tego. Małego przewrotu, a więc generała Wojciecha Jaruzelskiego, też członka Politbiura. Ten mały zamach stanu nie był trudny, bo Gierek nie bardzo mógł się bronić. Jego pozycja była już rzeczywiście bardzo słaba. Uległ atakowi serca, to nie jest wymyślony pretekst 5 września i to tym bardziej ułatwiło odsunięcie go od władzy. Co symbolicznie oczywiście także miało uspokoić nastroje. No jest nowy pierwszy sekretarz, nie był to znany specjalnie szeroko polityk, Stanisław Kania. Była to audycja Historia Żywa.